Pa Bogu, bracia, postaram się <śmiech> zwięźle krótko i na temat. Nie jestem wielomówny, też już jesteśmy zmęczeni, ale chciałbym się podzielić tym, nie tylko dlatego, że zostałem poproszony i jakiś taki jest zwyczaj tutaj, ale chciałbym się po prostu podzielić tym, co się zadziało w moim życiu. Jestem tutaj dzisiaj pierwszy raz, za co Bogu dziękuję, dziękuję Wam, ale wierzącym już jestem, już jestem tam. Kilkanaście lat. Wychowywałem się w rodzinie wierzącej. Kiedy miałem 6 lat, moi rodzice, mama i mój ojciec się nawrócili. Uczęszczaliśmy do kościoła, wiadomo, jako dziecko tam miałem 6 lat. Szkółka niedzielna, wszystko fajnie. Gdzieś tam w tym dorastałem, jakby no rodzice, rodzice też tam w tym. W tym w wszystko było ok. Dorastali. Później młodzieżowe. Chodziłem na to młodzieżowe, ta szkółka młodzieżowe. Brałem w tym czynny udział, cały czas byłem. Rodzice mnie zabierali. I, i to tak trwało i trwało do momentu, kiedy dorosłem. Już, już miałem prawie 18 lat, wiecie, i chodziłem do tego kościoła. Brałem czynny udział, czy, czy, czy, czy w młodzieżowym, czy, czy wcześniej na tej szkółce. Słuchałem kazań, ale, ale to nic nie dawało w moim życiu. W niedzielę do kościoła, czy tam w tygodniu do kościoła, a później cały tydzień było życie, prawda? Jest, możemy chodzić do kościoła, ale później jest poniedziałek, wtorek i tak dalej, cały tydzień i to życie już nie było takie, jakie było w kościele. Już nie byłem taki cichy, grzeczny, ale byłem w towarzystwie, w takim trudnym towarzystwie dzisiaj, kiedy na to patrzę, to, to dziękuję Bogu, z czego mnie wyrwał, z jakiego towarzystwa, z jakiego dołu i mogę w tym wzrastać i widząc, co się dzieje, to dziękuję Bogu coraz bardziej. Wiecie, i, i żyłem w tym towarzystwie, imponowało mi to, bardzo mi to imponowało. Tam były narkotyki, chociaż nigdy do ust tego nie wziąłem, tam był alkohol, wszystko to było. Ale mi to nie imponowało. Wiecie, mi imponowało i cieszyło mnie to. Wręcz taka radość była, takie zło. Czynienie komuś krzywdy. To było taką największą radością w moim życiu. Innych pociągały narkotyki. Ja tam też w tym byłem. wiecie, Widziałem kilogramy tego, ale to mnie nie pociągało. Ale cieszyła mnie taka złość. Taka, kiedy komuś stała się krzywda. oj, Taka radość wtedy była w moim życiu. Wiecie, później... Mimo tego, że byłem, chodziłem do tego kościoła, rodzice, kiedy dowiadywali się o tym wszystkim, bo, bo sąsiedzi wiedzieli, że, że, że, że to jest rodzina wierząca, przychodzili, nawet nie było mnie wtedy, przychodzili do moich rodziców i mówili, że to ja zrobiłem, czy, czy chociaż nawet mnie nie było w tych sytuacjach, wiecie, i nawet dyscyplina rodziców, pasowanie, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj, niemodne. Nawet to takie lanie pasem, wiecie, to nie, nie, nie przynosiło rezultatu. To w ogóle nie, nie pomagało, bo później wracałem do tych kolegów znowu i dalej mnie to cieszyło, to co oni robią. Później do tego stopnia, że, że sam podjudzałem ich do tego. Później przez, przez tak sobie przypominam, że, że nawet do tego stopnia, że miałem taką ksywkę podjudzacz. Byli, wiecie, łysy, tam gruby, chudy, mieli ksywki. Ja miałem ksywkę pod judzacz, bo mnie to cieszyło, kiedy komuś działa się krzywda. I dzisiaj, kiedy na to patrzę, to dziękuję Bogu, z czego mnie wyrwał. No i chodziłem do tego, wiecie, do kościoła. I przyszedł taki moment, już, już, już, już, już, już mówię, nawróciłem się, kiedy miałem prawie 18 lat. Ale pastor wysłał, wysłał nas na. Mnie, mojego przyjaciela, tam swojego syna, wysłał nas na, na zlot młodzieży. Myślę, że wiemy, wiemy, wiemy, o co chodzi. Pojechałem na jeden, nic to nie przyniosło, będę skracał. Przyszedł następny rok, pojechałem na kolejny zlot. No i tak sobie mówię, no dobra, jakoś ten tydzień tutaj przetrwam, nie? Jakoś tam to... I wszystko było fajnie, wszystko było takie super... Tak samo jak w kościele możemy słuchać wielu fajnych kazań. Co z tego? I, i to, co się działo na tym zlocie, wiecie, to były, to były fajne rzeczy. To były super fajne rzeczy, ale inni się cieszyli, inni mieli radość z tego. Chociaż nie każdy był nawrócony jeszcze w tamtym momencie, to czerpał jakąś z tego radość. A do mojego życia wtedy. Pamiętam, trzy dni już, już przed tym wyjazdem, już, kiedy już się kończył ten zlot, przyszedł taki strach. Przyszła taka obawa nad moim życiem, nad tym, gdzie ja zaraz wrócę, że znowu wrócę do, do tego zła. Wiecie, i to... Tam nie były głoszone jakieś takie kazania, wiecie, takie, takie mocne, Bracia tak nie głosili, z tego co pamiętam. Tam, wiecie, były, była fajna muzyka, wszystko było fajnie. A w moim sercu było coraz więcej strachu i takiej obawy. I, i nie wiedziałem, co z tym zrobić. I przyszedł dzień zakończenia i dalej nie wiedziałem. I tak sobie my, my, myślę, sobie emocje wrócę za chwilę do domu, jakoś to tam będzie. Wiecie, dalej się nie zastanawiałem nad tym. Mówię emocje, może gdzieś coś tam. Chociaż mówię, nie było, nie było, nie było nic takiego jakiegoś straszenia, wręcz przeciwnie, widziałem Bożą moc, widziałem, że, że ludzie oddawali swoje życie Bogu. Widziałem y, dziewczynę, która została uwolniona z mocy diabła. I to powodowało taką obawę w moim sercu. Taki, taki strach przyszedł do mojego serca, ale tak jak powiedziałem, mówię, dobra, wrócę, to są jakieś emocje. No i ostatni dzień, <śmiech> znaczy przedostatni dzień, kiedy już sobie tak w sercu mówię, wszyscy się cieszyli, a ja się nie cieszyłem, mówię, takie takie miałem obawy i mówię, okej, okay, pójdziemy spać, na jutro już jedziemy, emocje pewnie opadną, jutro będzie okej, okay, wrócę do, tam do swojego życia i nie zastanawiałem się, co będzie dalej. No ale przyszedł kolejny dzień, dzień już wyjazdu. Te emocje nie, nie zginęły. To, nie, to gdzieś nie prysnęło. Nie obudziłem się i, i, i, i nie byłem szczęśliwy. Dalej miałem tą obawę w swoim sercu. Taki, taki, taki, myślę, strach w swoim sercu, że gdzie ja wrócę? Co będzie dalej ze mną? Że to nie są żarty wcale, że to... To, co mnie cieszy, to, to, to, to, to nie są żarty. I wróciłem do domu, wiecie, cała ta podróż, to wszystko, wszyscy się cieszyli, pytali, co tam, jak, tam, jak się podobało, tam lider młodzieży, jak się podobało. A co ja mogłem powiedzieć, jak w moim sercu był strach? I wróciłem do domu, rodzice też pytali się, ta podróż trwała wiele godzin, i rodzice też, szczęśliwi, pytali się, jak tam było, jak tam co, a ja miałem nadal strach. I powiedziałem najpierw Bogu, później rodzicom, powiedziałem, że ja nie chcę już tak żyć, że ja dzisiaj tutaj wróciłem do tego domu, wróciłem tutaj i się boję, że to od nowa będzie, że wrócę do tego, co mnie cieszy, a nie chcę, żeby tak już było. Wiecie, i poprosiłem, poprosiłem, abyśmy się modlili. Modliliśmy się, mogłem oddać swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Mogłem prosić Go o to, by przebaczył mi to, z czego ja się wcześniej cieszyłem. Z tego, że cieszyło mnie ludzka krzywda. Z tego wszystkiego, co, co naprawdę wiele rzeczy zrobiłem źle w swoim życiu. Mogłem oddać swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. I ten strach zniknął, ten strach zniknął, po tej modlitwie ten strach zniknął, wiecie, i, i, i trwam przy Bogu od tamtego momentu, mimo, mimo trudnych chwil, ciężkich czasami, to dzięki Bogu, bo to dzięki tylko Jego łasce, nie dzięki sobie, to nie jest tak, że, że już te, te, te lata od 2005 roku to jakoś tam idę o własnych siłach, to jest nieprawda, w moim przypadku przynajmniej tak nie jest. To Bóg, Pan Jezus mnie przeprowadza, prowadzi mnie. Chociaż tak jak mówiłem, przez czasem trudne, trudne decyzje. Kiedy się nawróciłem, Pan, Pan dał taką możliwość naprawy tego. Wszystkiego, co wcześniej, mnie, co wcześniej mnie cieszyło. Naprawy, jeśli byłem w stanie tym ludziom, którym dokuczałem wcześniej, z czego się cieszyłem. Pan dał, Pan dał możliwość naprawy tego. Wiecie, dwa, dwa lata po, po moim nawróceniu Małżeństwo moich rodziców się rozpadło. Ojczym powrócił do tego, z czego Bóg go kiedyś uwolnił, powrócił do, do alkoholu. I, I to było ciężkie. Dwa lata po nawróceniu to, to było ciężkie. I nawet do tego stopnia, że w obronie mamy zostałem wyrzucony z domu. Musiałem uciekać bez butów, spałem gdzieś tam w piwnicy u kolegi. I to było trudne też, ale, ale Pan Bóg dał przejść przez to. Pan Bóg dał... To, to, to nie o własnych siłach, wiecie. To, to, to, to nie ze mnie było. Pan Bóg dał pojednać się później. Wiecie, można było to załatwić na po staremu. Jeszcze dwa lata wcześniej na pewno by to się rozwiązało inaczej. Na pewno by koledzy pomogli. Ale... Ja już byłem nawrócony. Z mojej inicjatywy pojednaliśmy się. Sąsiedzi i Sąsiadka, szczególnie jedna, mówiła, jak ty mogłeś mu przebaczyć, bo wiecie, sąsiedzi to widzieli wszystko, co się działo. Jak ty mogłeś mu przebaczyć? Ale jak mogłem mu nie przebaczyć, kiedy mi tak wiele przebaczono? To jest niezrozumiałe dla kogoś, komu Pan Bóg nie przebaczy. To jest niemożliwe, jeżeli Pan Bóg nam tego nie przebaczy. Ja mu nie przebaczyłem, bo jestem jakiś super i, i, i nie wiadomo co, ale to dzięki, dzięki Bożej łasce. Dzięki Bożej łasce. I też to, co chcę powiedzieć, to to, co wcześniej mnie cieszyło, ta ludzka krzywda, to się zmieniło do tego stopnia, że Pan Jezus to w ogóle odwrócił w drugą stronę. Dzisiaj mogę płakać z płaczącymi. Dzisiaj już mnie nie cieszy ludzka krzywda, a wręcz przeciwnie. Boli mnie, kiedy dzieje się ludzka krzywda. Boli mnie, kiedy komuś coś się dzieje, kiedy widzę, że trzeba komuś pomóc. I dziękuję Bogu, że, że możemy pomagać, że możemy płakać z płaczącymi. I czyjmy to. Chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy płakali z płaczącymi. Chociaż czasem nam się wydaje, że to nasze problemy, nasze doświadczenia. Przecież ja mam tyle Tyle doświadczeń, tyle mam kłopotów, problemów. Niech ktoś inny płacze. Ale z mojej perspektywy chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy płakali z płaczącymi. Nawet jeśli mamy większe swoje jakieś kłopoty i doświadczenia, przez które nas Pan przeprowadza, to zachęcam nas do tego, abyśmy płakali z płaczącymi. <śmiech> Na pewno się zastanawiacie, dlaczego nie mam włosów, to pięć lat temu e, z nieznanych mi jak dotąd przyczyn wypadły mi po prostu te włosy. Chodziłem od lekarza do lekarza, ale nikt nie znalazł powodu, dla którego to się stało. Jeden lekarz po, po, po, po wywiadzie, lekarz dermatolog, później drugi powiedział, że to się stało w wyniku stresu, jaki tam przeżyłem, jaki, jaki, jaki, jakiego doświadczyłem. I, i wiecie, i, i, i to było strasznie trudne dla mnie, nadal jest trudne, ale wtedy było bardzo trudne dla mnie, do tego stopnia, że prawie moje małżeństwo, które dopiero, co się rozpoczęło, prawie się rozpadło, wiecie, bo... Nie mogłem znieść tego, że, że gdzieś obarczyłem moją żonę tym, przez co musi przechodzić, ze względu na to, co się ze mną dzieje. I gdzieś wpadłem w takie jakieś błędne koło do tego. Ale dziękuję Bogu, że, że on przeprowadza. Przez ciężkie momenty, ale uwierzcie mi, Pan Bóg przeprowadza, Pan Jezus przeprowadza, wiem, że, że każdego z Was przeprowadza. I każdego dnia On mnie przeprowadzał. Wiecie, byli bieżący i nie mam kochani bracia i siostry, którzy mówili, no, my się już przyzwyczaliliśmy do tego. Wiecie, ale to jest żadna pociecha, kiedy ktoś ma kłopoty. Ale do czego zmierzam? Do tego, żebyśmy byli wrażliwi na innych i mogli płakać z płaczącymi. I dziękuję Bogu za to, że, że to uczyni w moim sercu. Że to, co kiedyś mnie cieszyło, dzisiaj mnie martwi. Dzisiaj jakby, może nie chodzi o jakieś zadośćuczynienie, chociaż, chociaż może to tak wyglądać, ale, ale bądźmy czuli na, na innych. Taka jest moja historia i tyle chciałbym się podzielić. No ja jestem głęboko poruszony Twoją historią, Romana. Naprawdę to jest świadectwo Bożej łaski. Krótko, konkretnie powiedziane, ale głęboko poruszające. Tak myślałem wcześniej, zanim poproszę kolejnych braci o złożenie świadectwa, żeby właśnie tak zrobić, to jak zrobił Roman. Nie to, że te wcześniejsze świadectwa nie były cenne i wartościowe i budujące były, ale jest myślę potrzeba, kochani bracia, byśmy Skupiali się na tym, co najważniejsze. Wiecie, czasami nasze świadectwa się rozwlekają, dlatego że mówimy o różnych szczegółach, których nikt nie zapamięta, które nic nie wnoszą do naszego świadectwa, które rozmywają tą ostrość tego, co Bóg zrobił w naszym życiu. Czasami nam się wydaje, że musimy tak wszystko szczegółowo poopowiadać, musimy tak wiele słów użyć, żeby wszyscy dobrze zrozumieli. a ja wiem, że niektórzy mają z tym większy, niektórzy mniejszy problem. Natomiast to jest coś, do czego też bym nas wszystkich zachęcał, szczególnie tych braci, którzy usługują, żebyśmy naprawdę nie rzucali słów na wiatr, żebyśmy nie mówili rzeczy, które tak naprawdę nic, nic nie dodają, nic nie wnoszą, w sensie takim nic oświecającego, nic... Poruszającego nic, co przynosi Bogu chwałę, to jest wielkie wyzwanie dla nas. Wiecie, że Biblia mówi do nas, którzy mówimy, którzy nauczamy, którzy przemawiamy w imieniu Bożym, również świadectwo jest czego częścią rozumiem, jest to, byśmy robili to z wielką odpowiedzialnością. I tutaj też kiedy jesteśmy, wiecie, mamy trochę czasu, ale nie mamy aż tak dużo czasu. Ten czas szybko płynie, już mamy wieczór, zostało nam jutro parę godzin. Więc ważne jest to, każda chwila się liczy, każda chwila jest cenna. Więc też i w tych świadectwach ci bracia, którzy jeszcze będą mówili, nie czujcie się zestresowani tym, co powiedziałem. Natomiast chciałbym was zachęcić, żebyście się skupili na tym, co istotne. Żebyście powiedzieli kilka słów o tym, jak wyglądało wasze życie przed poznaniem Chrystusa abyście nam opowiedzieli o tym, jak poznaliście Chrystusa i żebyście nam powiedzieli kilka słów o tym, jak dzisiaj wygląda wasze życie. Jak to poznanie Chrystusa i doświadczenie Jego miłości, Jego łaski zmieniło wasze życie. To są proste rzeczy. To nie jest nic skomplikowanego. Ważne, żebyśmy się trzymali tematu, trzymali się tych, tych kilku wskazówek, żebyśmy mogli w tym właśnie zobaczyć Bożą chwałę, Bożą moc, Bożą łaskę. Także przed wami bracia jeszcze wyzwanie, którzy będziecie się dzielili świadectwem, żebyście to spróbowali zrobić właśnie w, nie w jakichś długich wypowiedziach, opisywaniu waszych wszystkich szczegółów waszego życia, tylko właśnie skupili się na tych konkretach.